Rozdział Piętnasty. Jezus mówi, że prawo Mojżesza zostało w nim wypełnione. Nefici są innymi owcami, o których powiedział w Jerozolimie. Z powodu swej niegodziwości jego lud w Jerozolimie nie wie o innych plemionach Izraela rozproszonych po świecie. Gdy Jezus to powiedział, rozejrzał się po Zgromadzonej Rzeszy i powiedział im Oto usłyszeliście, co nauczałem, zanim wstąpiłem do mego Ojca. Tego więc, kto zapamięta te moje słowa i wprowadzi je w czyn, podniosę ostatniego dnia. I gdy Jezus wypowiedział te słowa, zauważył, że byli pośród nich tacy, którzy zastanawiali się, jaka jest jego wola co do prawa Mojżesza, gdyż nie rozumieli jego słów, że dawne rzeczy przeminęły i wszystko stało się nowe. I powiedział im, nie dziwcie się, że dawne rzeczy przeminęły i że wszystko stało się nowe. Oto mówię wam, że prawo dane Mojżeszowi zostało wypełnione. Jestem tym, który dał to prawo. To ja zawarłem przymierze z moim ludem Izraelem. Prawo to jest we mnie wypełnione, gdyż przyszedłem je wypełnić, ma ono więc swój kres. Nie zaprzeczam temu, co napisane u proroków, gdyż to, co nie zostało we mnie wypełnione, zaprawdę powiadam wam, wypełni się. Mówiąc wam, że dawne rzeczy przeminęły, nie zaprzeczam temu, co powiedziano, że ma nastąpić w przyszłości. Albowiem przymierze, które zawarłem z moim ludem, nie zostało wypełnione do końca, lecz prawo przepisów dane Mojżeszowi ma we mnie swój kres. Ja jestem prawem i światłem Ufajcie mi i wytrwajcie do końca A będziecie żyć, albowiem temu, kto wytrwa do końca, dam życie wieczne Oto dałem wam przykazania Przestrzegajcie ich więc Są one teraz prawem i prorokami, dającymi wierne świadectwo o mnie i stało się, że gdy Jezus powiedział te słowa, zwrócił się do dwunastu, których wybrał. Jesteście moimi uczniami i światłem dla tego ludu, który jest resztką z domu Józefa. Kraj ten, który dał wam Ojciec, jest ziemią waszego dziedzictwa. I nigdy ojciec nie nakazał mi powiedzieć o tym waszym braciom w Jerozolimie, ani też nie nakazał mi, abym powiedział im o innych plemionach domu Izraela, które wywiódł z ich kraju. Tylko tyle nakazał mi ojciec powiedzieć im. Mam jeszcze inne owce, które nie są w tym stadzie i te muszę przywieźć. I usłyszą one mój głos i będzie jedno stado i jeden pasterz. I przez swą hardość i niewiarę nie zrozumieli moich słów Dlatego ojciec zabronił mi powiedzieć im więcej Ale ojciec nakazał mi powiedzieć wam, że zostaliście od nich oddzieleni z powodu ich niegodziwości Nie wiedzą więc o was z powodu swej niegodziwości Zaprawdę powiadam wam, że ojciec odłączył od nich także inne plemiona I nie wiedzą o nich z powodu swej niegodziwości Zaprawdę, powiadam wam, że jesteście tymi, o których powiedziałem. Mam jeszcze inne owce, które nie są w tym stadzie i te muszę przywieść. I usłyszą one mój głos i będzie jedno stado i jeden pasterz. I nie zrozumieli mnie, uważając, że są to inne narody, gdyż nie rozumieli, że ludzie innych narodów mają być nawróceni przez ich nauczanie. I nie zrozumieli, gdy powiedziałem, że usłyszą one mój głos Nie zrozumieli, że inne narody nigdy nie usłyszą mego głosu Że objawię im się tylko przez Ducha Świętego Ale wyście usłyszeli mój głos i zobaczyli mnie Jesteście moimi owcami i jesteście zaliczeni do tych, których dał mi Ojciec